To są informacje Polskiego Radia 24. Pogodowe alerty, nocne przymrozki w całym kraju, do tego na wschodzie silny wiatr. Służby badają próbę zamachu w Waszyngtonie. Strzały padły podczas gali z udziałem Donalda Trumpa. Największa w historii awaria reaktora atomowego mija 40 lat od katastrofy w Czarnobylu. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek pogodowe ostrzeżenia IMGW wydał alerty przed przymrozkami. Temperatura przy gruncie może spaść w nocy w okolice zera w całym kraju. Do tego we wschodniej połowie Polski obowiązują wciąż ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Straż pożarna interweniowała już ponad tysiąc razy. O szczegółach Aleksander Przoniak. Najwięcej wezwań odnotowano w województwie lubelskim i mazowieckim. Z prognoz, którymi dysponuje Straż Pożarna wynika, że silny wiatr będzie się utrzymywał jeszcze na wschodzie kraju. W części wschodniej Polski, tak naprawdę to wszystkie województwa wschodnie, przez poł połowę Polski wzdłuż Linii Wisły na wschód obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Silny wiatr wieje teraz m.in. na Podlasiu. Towarzyszą mu intensywne opady śniegu. Na początku przyszłego tygodnia sytuacja meteorologiczna ma się ustabilizować. Strażacy wznowili tymczasem akcję w Puszczy Białowieskiej. W rezerwacie przyrody Kozłowe-Borki pożar wybuchł wczoraj po południu. Spłonęło 6 hektarów lasu. Akcję gaśniczą utrudniał silny wiatr, tłumaczy ogniomistrz Justyna Kłusewicz. W tym momencie w związku z silnymi porywami wiatru na miejscu ponownie działa pięć zastępów strażaków, którzy sprawdzają teren pod kątem występowania zarzewi ognia i prowadzą czynności związane z dogaszaniem i przelewają teren wodą. Przyczyny pożarów w Puszczy Białowieskiej ustala policja. Amerykańskie służby badają strzelaninę na balu korespondentów w Stanach Zjednoczonych. Napastnik, który oddał strzały podczas kolacji z korespondentami Białego Domu w Waszyngtonie został zatrzymany. Prezydent USA i przedstawiciele jego administracji zostali natychmiast ewakuowani. Ranny został jeden z funkcjonariuszy. Dziennikarz i publicysta Jacek Żakowski komentował te dramatyczne wydarzenia na naszej antenie. To też może mówi nie tyle o poziomie nienawiści, bo bardzo różni prezydenci, tym tacy mało polaryzujący, byli niedoszłymi zwykle ofiarami zamachów, ale to mówi trochę o wiarygodności elit, prawda? Bo jeżeli tak wiele osób, zwłaszcza w amerykańskim necie, sugeruje, jest przekonanych, że to jest ustawka, no to znaczy, że coś złego się stało między społeczeństwem a elitami politycznymi. Waszyngtońska policja poinformowała, że zamachowcem był 31-letni mieszkaniec Kalifornii Col Thomas Allen, który miał za sobą strzelbę, pistolet i kilka noży. Według nieoficjalnych informacji nocował w hotelu, w którym odbywała się kolacja z dziennikarzami. Policja bada motywy jego działania. Skażenie substancjami radioaktywnymi przyrody na śmiertelnie niebezpieczne promieniowanie narażonych zostało dziesiątki tysięcy osób, to skutki katastrofy w Czarnobylu. Dokładnie 40 lat temu, w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku, doszło do awarii reaktora w elektrowni atomowej. Endokrynolog, profesor Irina Kowalska, ocenia jednak, że katastrofa w Czarnobylu mogła nie wpłynąć ostatecznie na większą zachorowalność na nowotwory tarczycy. Czy mamy więcej nowotworów tarczycy teraz? To mamy. Tylko pytanie, jak to powiązać z awarią w Czarnobylu, ponieważ my mamy więcej nowotworów tarczycy na całym świecie. Mamy większą rozpoznawalność, dlatego że mamy inne możliwości diagnostyczne. Natomiast jeśli chodzi o ten program ministerialny, który był badający skutki awarii w Czarnobylu, to nie udało się wykazać jakiegoś bezpośredniego wpływu. A o katastrofie w elektrowni atomowej sprzed 40 lat opowiada nowy podcast Polskiego Radia. Czarnobyl prawdziwa historia korzysta z archiwalnych nagrań i rozmów ze świadkami. Jego autorem jest dziennikarz Polskiego Radia Roman Czajarek. Podcast jest dostępny na portalu polskieradio.pl, YouTube oraz w serwisach streamingowych. Blisko 100 załóg wystartowało w Biebrzańskim Rajdzie Pojazdów Zabytkowych. Do przejechania mają prawie 100 km, a po drodze muszą rozwiązywać się zagadki zaplanowane przez organizatora. To nie jest tylko jeżdżenie od miejsca do miejsca, tylko są zagadki. Nie wiemy jaka trasa. My jeździmy co roku na Rajdko koguta, ale to jest troszeczkę inna impreza. Jak asterskie Natomiast... poschody. To karawan. Auto pogrzebowe były kiedyś. Teraz jest jako turystyczne. Czyli tam z tyłu teraz jest miejsce do spania? Tak. Fiatem 126P. Kompaktowe, rodzinne, można się zapakować. Całą rodziną nad morze wyjechać. Umyśliliśmy trasę, która prowadzi przez około 80 km. wójtek gminy Radziłów, Krzysztof Milewski. Pełno zagadek. Odwiedzamy też miejsca związane z Militariami, jest trochę kultury, takie nasze regionalne. Z Kansem w Nowogrodzie też będzie. Raid potrwa do późnego popołudnia. I jeszcze jedna informacja. Już ponad 120 milionów złotych zebrano podczas internetowej zbiórki prowadzonej przez influencera łatwoganga. Licznik dalej bije. Akcja wsparcia dzieci będących pod opieką Fundacji Cancer Fighters kończy się o 16.00. Można ją śledzić na YouTubie. To były informacje Polskiego Radia 24. Na zachodzie dziś dość pogodnie. Na wschodzie z kolei może przelotnie padać, a nawet miejscami zagrzmieć. Wschodnia połowa kraju też z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem. W porywach nawet do 85 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę to od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 11 na zachodzie kraju. W ciągu dnia najcieplej może być jeszcze na południowym zachodzie. Tam termometry mogą pokazać 14 stopni.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 Radio 24. Słowem wszystko. A na zegarze 7 minut po godzinie 13. Świat 24. A co przed nami? Nie ma przełomu w amerykańsko-irańskich rozmowach pokojowych. Negocjacje w Islamabadzie, które miały odbyć się w ten weekend, nie doszły do skutku. Trwa za to blokada ciśniny Ormus. Jak przedłużający się konflikt wpłynie na światową gospodarkę? Czy grozi nam kryzys? Zapytamy także, jakie są skutki dla świata, ale też dla Ameryki. Wysokich ceł ogłoszonych przez Donalda Trumpa rok temu. Ekonomiczny pejzaż świata w pierwszej części naszej audycji. W drugiej kluczowe zmiany w Wietnamie. Jednym z niewielu komunistycznych państw świata, a zarazem jednej z najszybciej rozwijających się światowych gospodarek. Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Wietnamu Tolam Lam został także prezydentem kraju. To wyraźna zmiana i odejście od tradycyjnej kolegialności władzy w Wietnamie, to także zwrot w stronę chińskiego modelu zarządzania państwem. Co będzie oznaczał on w praktyce? Czy zbliżenie Wietnamu z Chinami oznacza odwrócenie się od Stanów Zjednoczonych? Marcin Pośpiech. Dzień dobry i zapraszam. Świat 24. Na początek jednak pytanie o światową gospodarkę jej kondycję po dwóch miesiącach wojny w Iranie blokadzie i ci, blokadzie ciśniny Ormus, a także rok od dnia wyzwolenia, więc ogłoszenia przez Donalda Trumpa wysokich ceł na większość państw świata. Z nami ekonomista dr Tomasz Makarewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, także eksperty grupy Dobrobytna Pokolenia. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, dzień dobry. Ciekawa sprawa. Japońska telewizja wczoraj na żywo i obszernie relacjonowała, uwaga, nie jakieś ważne wydarzenie sportowe, koncert czy na przykład wybory na szczeblu krajowym, ale uwaga, wejście do japońskiego portu tankowca z Ameryki z ropą. To jak się zdaje pokazuje, jak ważna jest to sprawa dla Japonii, czy też szerzej w ogóle dla Azji, lub też jak potężny jest to problem, który ma Japonia. Czy jeżeli chodzi o blokady ciśniny ormus, dochodzimy do takiego gospodarczego progu bólu w Pana ocenie? Najpewniej już ten próg w ogóle przekroczyliśmy. Warto tutaj przypomnieć, że Cieśnina Ormus to jest jakieś 20% ropy naftowej, tak światowego łańcucha dostaw ropy naftowej, ale mówimy także o gazie, mówimy o czasami takich rzeczach, o których byśmy na w ogóle nie pomyśleli. Na przykład te kraje Zatoki Perskiej są ważnymi producentami materiałów, z których produkuje się różnego rodzaju nawozy, ale też na przykład hel do produkcji do chipów. Produkcji Więc jak najbardziej ta, ta blokada bardzo nas boli, szczególnie, że proszę też pamiętać, że nawet jeśli, no wspomniał pan redaktor o, o tym tankowcu, który przypłynął do Japonii ze Stanów, nawet jeśli jakieś kraje czy, czy, czy jacyś dostawcy próbują się przekierować, to bardzo często to oznacza, no, że muszą na przykład korzystać z dłuższych dróg morskich, tak? Na przykład muszą wtedy opływać, nie wiem, Afryka albo muszą w ogóle zmierzać w inną stronę świata. A to podnosi koszty Generalnie... i podbija inflację. A to wszystko podnosi koszty, podbija inflację i dla mnie chyba najciekawszą jeśli można to tak nazwać rzeczą w całym tym kryzysie, jest to, że Donald Trump zapewnił nam powtórkę z, no z tego kryzysu covidowego, który też miał, po, poza zamykaniem gospodarki, poza lockdownami, też miał właśnie takie oblicze z, ty, z takimi zaczepowanymi łańcuchami, dostał właśnie z uwagi wtedy na te obostrzenia pandemiczne. Ale co ciekawe, um, z tego i... kryzysu covidowego, przepraszam, że wchodzę w słowo, świat, świat go, światowa gospodarka, dosyć szybko wyszła i to nie zakończyło się jakąś katastrofą porównywalną chociażby z 2008-2009 rokiem, kiedy mieliśmy wielki kryzys gospodarczy. W Pana ocenie to właśnie będzie bardziej sytuacja i porównywalna sytuacja z rokiem 2020, a nie 2008-2009? Coś, co na pewno jest bardzo podobne do sytuacji z czasów COVID-u, to jest to, że mamy teraz olbrzymi zakres niepewności. W związku z tym bardzo trudno sformułować jakąś prognozę, bo taka prognoza no, zależałaby od tego, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie. W tej chwili wydaje się, że no, nie ma miejsca na pokój, bo ani Irańczycy, ani, ani administracja Trumpa chyba nie są skorzy do jakiegoś takiego kompromisu, która byłaby w stanie zaakceptować druga strona. Ale z drugiej strony może być tak, że na przykład jeśli za miesiąc, za dwa miesiące zaczniemy widzieć jakieś katastrofalne wskaźniki gospodarcze, to może być tak, że no, no, ta administracja Trumpa po prostu będzie musiała usiąść do stołu. Więc tutaj bardzo trudno mi powiedzieć. Na pewno taka duża różnica z, z, z czasem tego COVID-u jest taka, że przed COVID-em nasze gospodarki były w relatywnie dobrym stanie, więc miały, jakby to powiedzieć taki zapas tłuszczyku, z którego mogły korzystać. A i tak jednak no, ten kryzys COVID-owy nas uderzył mocno. On się zrealizował przede wszystkim w, w inflacji. W, w Polsce na przykład bardzo wiele się mówiło o drożyźnie. Więc ja niestety bałbym się pow, powtórki tak, takiego scenariusza. E, szczególnie, że teraz e, wchodzimy w ten kryzys gospodarczy w gorszej sytuacji. Mamy e, gospodarkę amerykańską, która chyba trochę zwalnia. E, są bardzo różne takie, no, niejednoznaczne sygnały przede wszystkim z rynku pracy. E, w Europie jest ewidentne, że te największe gospodarki, w szczególności gospodarka niemiecka zwolniła. E, więc jak jakby, jesteśmy pacjentem, który na wstępie jest w trochę gorszym stanie, prawda? Więc jakby z tej perspektywy bałbym się em, e, bałbym się tego. Ale też tutaj należy podkreślić, że ten kryzys nie rozleje się równomiernie po całym świecie. Właśnie, znowu wracając do tego przykładu z tą Japonią, te łańcuchy dostaw i ropy idą bardzo różnie do różnych krajów. No, my w tej chwili w Europie mamy na przykład problem z paliwem lotniczym, ale główną odbiorcą na przykład ropy irańskiej były kraje Azji południowo-wschodniej i one teraz też, no, jak poczytać co się tam dzieje, są jakieś obostrzenia, na loty i tak dalej. Ja się boję, że, że te kraje przede wszystkim będą taką pierwszą ofiarą w pierwszej kolejności. Ten problem polega na tym, że gospodarka jest no. Ze... Zestawem naczyń połączonych, więc to się rozleje na nas prędzej czy później. No właśnie, 60 w 60% Azja zaopatruje się Europę w państwach Zatoki Perskiej. Korea Południowa, między innymi, tak jak pan wspomniał o tych ograniczeniach, skraca tydzień pracy do czterech dni, Obowiązuje także obowiązują także restrykcje, jeżeli chodzi o poruszanie się samochodami. No to może pytanie o długofalowe skutki dla świata. Jakie może mieć ten szok związany z ograniczeniem podaży Ropy, no bo z jednej strony no to w krótkim okresie możemy mówić o wyższych cenach ropy, co z kolei może być korzystne chociażby dla państw takich jak Rosja czy też dla Stanów Zjednoczonych, które także eksportują ropę, ale w długim okresie czy to może być też taki przyczynek do uniezależnienia się przez potężne gospodarki takie jak chociażby japońska czy koreańska od ropy naftowej i też pośrednio od tego wąskiego przesmychu, przesmyku od ciśniny Ormuz w tym przypadku? I tak i nie. Na pewno będzie tak, że będzie większy impuls, czy no, większa waga do, do innych, alternatywnych źródeł energii, ale też pamiętajmy, że ropa naftowa to nie jest tylko energia, ale to są także inne produkty, od plastików... przez Poleki chociażby. Poświęte... Poleki, tak, bo, bo cała jakby współczesna petrochemia jest podstawą e, do bardzo wielu gałęzi przemysłu. I to są rzeczy, które będzie bardzo trudno e, e, w jakiś sposób zamienić czy uzależnić się tutaj od ropy naftowej. E, dlatego też e, takie jeszcze jedno porównanie, jakie ekonomiści mają teraz w głowach, to jest porównanie z tym kryzysem naftowym z lat 70., które e, no właśnie przeorały na, na przykład e, to że producenci samochodów zaczęli zwracać uwagę na efektywność silników, tak? na, na to, żeby jakby z, z tego jednego litra benzyny wyciągnąć więcej, więcej drogi czy, czy więcej siły i tak dalej. Więc na pewno będą różne takie efekty. Natomiast w krótkim okresie, poza tym efektem inflacyjnym, ostatnia taka rzecz, o jakiej się mówi, to jest to, że w, zwłaszcza w tych najbiedniejszych krajach możemy mieć do czynienia z klęską głodu. To prawda. To Wróćmy jeszcze do stricte sytuacji gospodarczej, bo przyjmuje się, powszechnie przyjmuje się, że giełdy są takim barometrem gospodarki i wyprzedzająco pokazują, co się w gospodarce wydarzy, ponieważ inwestorzy gdzieś tam wyceniają przyszłość i oceniają to, co wydarzy się w następnych kwartałach. No i zerknijmy w takim razie, zacznijmy może od Wall Street. Tam najważniejszy indeks amerykańskiej giełdy, S&P 500, na szczycie po chwilowym zawahaniu, które nastąpiło po tym, jak wybuchła ta wojna w Iranie, czy też Iran został zaatakowany przez Amerykę i Izrael. Indeks japońskiej giełdy, mówiliśmy o Japonii. Nikkei na szczycie, Kospi, indeks giełdy w Korei Południowej na szczycie. Panie doktorze, jak to rozumieć, jak to interpretować? Czy rynki odkleiły się od fundamentów, od realiów i chciwość bierze górę nad trzeźwym osądem sytuacji? I znowuż mamy porównanie z rokiem 2020, z wybuchem pandemii. Pamiętajmy, że wtedy też było tak, że te indeksy bardzo gwałtownie spadły, ale kiedy pojawiły się właściwie pierwsze zapowiedzi programów ratunkowych, to one znowu zaczęły rosnąć. I był taki moment, kiedy na przykład w Stanach Zjednoczonych, bezrobocie było dwucyfrowe, oficjalnie było na poziomie niecałych 15%, w praktyce było około, około 20%. Natomiast te indeksy znowu biły rekordy i teraz trudno powiedzieć, czy to jest odklejenie, czy nie, bo proszę pamiętać, że w, w, w takiej modzie indeksy giełdowe nie są wskaźnikiem stanu gospodarki, indeksy giełdowe są wskaźnikiem stanu firm, za którymi, które stoją za tym indeksem, więc może być tak, że rzeczywiście jest tak, że Inwestorzy giełdowi, jak pan to określił, odkleili się od fundamentów i trochę nie rozumieją, że, że no przed gospodarką światową mogą być teraz trochę gorsze czasy, ale z drugiej strony może być tak, że oni liczą na to, że po pierwsze, jednak ta wojna szybko, szybko się skończy. tak? To znaczy, może być tak, że oni wstawiają na taką czystą ekonomiczną racjonalność przede wszystkim decydentów w Białym Domu. No i też racjonalność e, ale... polityczną, bo mamy wybory połówkowe w listopadzie w Stanach Zjednoczonych. No więc tak. y, ciężko sobie wyobrazić to, że Donald Trump będzie te wojny y, ciągnął aż do momentu, w którym po prostu te wybory sromotnie przegra. Tak, szczególnie, że ta wojna jest szalenie niepopularna wśród wyborców niezależnych, od których no, będzie zależał wynik tych wyborów. Ale z, też z trzeciej strony może być tak, że ci inwestorzy liczą na to, że jeśli nawet dojdzie do jakichś takich turbulencji na, w, w światowej gospodarce, to oni będą jakby pierwszą grupą, której się pomoże. Tak jak było zresztą w czasach COVID-u. Tak? Ten, ten pierwszy pakt ratunkowy w Stanach Zjednoczonych, on bardzo wspomógł, w szczególności duże firmy, E, dlatego onem, jakby ich, ich zyski mogły się w miarę szybko, szybko odbić. Więc ja myślę, że to jest splot tych, tych trzech czynników. No to to Natomiast... bardzo ciekawy wątek. To może od razu tutaj yy, dopytam, bo powiedział Pan o tej pomocy państw yy, dla firm w czasie COVID-u i wtedy faktycznie mieliśmy także odbicie na rynkach finansowych. No to może takie pytanie, czy świat, czy ekonomiści nauczyli się zapobiegać kryzysom gospodarczym, czy znamy jakąś formułę, jak sobie w takimi, z takimi problemami w takich momentach radzić. No bo tak jak o tym mówimy, od wielkiego kryzysu gospodarczego z lat 2008-2009 mieliśmy tylko jedną światową recesję w 2020 roku, więc wydawałoby się, że ekonomiści tutaj odnoszą sukcesy, nie ma poważnych załamań, jeżeli chodzi o gospodarkę, nie ma jakiegoś wielkiego bezrobocia na świecie, ale może to odbywa się kosztem chociażby pojawienia się na świecie coraz większych nierówności, no bo te ogromne pieniądze z tych funduszy pomocowych transferowane są jednak do tych najbogatszych i do właścicieli aktywów, chociażby do posiadaczy akcji giełdowych. Tak i na przykład taki jeden z podstawowych narzędzi walki z kryzysem w trakcie tych zawieruszeń covidowych to było tak zwane luzowanie ilościowe, tak? czyli te, te, taka akcja banków centralnych skupywania różnych aktywów. I notabene zresztą banki centralne mają teraz przestrzeń na, na, na taką politykę, bo one rezygnowały z tej polityki w, w ubiegłych latach i mają tutaj rezerwę mówiąc kolokwialnie. Więc na pewno takie rzeczy będą możliwe, natomiast rzeczywiście to się dzieje kosztem rosnących nierówności. I znowuż, wracając do tego, o czym mówię, na przykład teraz takim, takim najbliższym wydarzeniem, jakie się może zdarzyć, to będzie fala głodów, czy fala braku żywności w najuboższych krajach. Podobnie, jeśli dojdzie do jakiejś wysokiej inflacji, to ucierpi na tym klasa średnia, ucierpią na tym ludzie, którzy mają oszczędności e, Ucierpią na tym ludzie najbiedniejsi, którzy no, będą musieli nadążać za, za szybkim wzrostem cen na przykład żywności. E, więc ab, ab, absolutnie e, to nie jest tak, że my ekonomiści się nauczyliśmy, jak zapobiegać kryzysom. My ekonomiści nauczyliśmy się trochę, jak je łagodzić. Natomiast te kryzysy wciąż będą, bo, mogą być bardzo bolesne. I tutaj też warto podkreślić, że w przeciwieństwie do COVID-u i w przeciwieństwie do tego kryzysu z 2008 roku, te kryzysy no, przyszły z takich powodów zewnętrznych. Natomiast ten... Wywołała polityk, wywołali polityce, prawda, właśnie dokładniej administracja Trumpa wywołując tę wojnę. Więc jest w tym sensie sztuczny kryzys, którego można było bardzo łatwo, zapobiec, można było bardzo łatwo zapobiec po prostu go nie wywołując. Panie doktorze, jak rozumiem to, co Pan nam mówi i jak Pan to wyjaśnia, efektem także tych programów pomocowych, czyli do druku pieniądza, tak jak się to w taki kolokwialny sposób określa, jest to, że z jednej strony na giełdach nie mamy jakiegoś kryzysu, krachu, załamania, ale z drugiej strony to odbija się na naszych portfelach poprzez inflację. Innymi słowy, za te kryzysy płacą ci najmniej uposażeni, czy też klasa średnia, może tak. Tak. I to na przykład widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest tak, że no, te, rynki, znaczy te giełdy są bardzo ważne, ale większą, większą część akcji posiada wąska grupa ludzi i oni będą korzystać z, z, z takich programów. Do tego też, no, jeśli mamy do czynienia ze zwolnieniem, może się znowu pojawić bezrobocie. I znowuż, kto w pierwszej kolejności straci na tym? No, pewnie ludzie... z z, w cudzysłowie gorszych typów prac, tak? ludzie, którzy zarabiają mniej, e, ludzie związani z sektorem usług i tak dalej. Dlatego też tutaj trochę też trudno prognozować, bo też zobaczymy, jaka w ogóle będzie reakcja państw, jaka będzie reakcja światowych gospodarek. Ja myślę, że w tej chwili wszyscy skupiają się właśnie na tym takim podstawowym szoku naftowym i jest trochę taka, e, taka jakby walka o to, żeby e, no... E, jakoś wywalczyć sobie miejsce w tych kurczących się łańcuchach dostaw produktów naftowych. Natomiast kiedy pojawią się pierwsze dane dotyczące bezrobocia i tak dalej, no zobaczymy. Panie doktorze, czy lub inaczej, kto najbardziej zyskuje na tej wojnie i czy czasami to nie są Stany Zjednoczone, które stają się też po prostu hubem energetycznym i ta rola eksportera, surowców energetycznych w przypadku Stanów Zjednoczonych na skutek także tej wojny znacząco rośnie. To znaczy tak, na pewno to jest jakiś tam efekt. Stany są rzeczywiście olbrzymim producentem i ropy naftowej i gazu. I na pewno jest tak, że, że no, ludzie w radach nadzorczych amerykańskich koncernów naftowych zacierają ręce. Ale z drugiej strony proszę pamiętać, że chyba wszyscy się zgadzamy z tym, że tę wojnę wywołały Stany. Nikt tej wojny za bardzo nie chce, z wyjątkiem samej administracji Trumpa i być może Izraela. Co ciekawe, nawet partnerzy Stanów Zjednoczonych na, na Bliskim Wschodzie nie za bardzo chcą tej wojny. Ostatnio pojawiły się takie plotki czy przecieki o tym, że na przykład Arabia Saudyjska miała taką nadzieję, że Trump no, wyśle po prostu żołnierzy i obali, i obali reżim w Teheranie. Natomiast z punktu widzenia całej reszty świata to jest tak, że Amerykanie znowu wywołali jakąś kompletnie bezsensowną wojnę. Ameryka traci na tym tak zwany soft power, czyli taką miękką, miękką moc, czy miękką potęgę. Tak? Możliwość przekonywania partnerów do tego, żeby działać zgodnie z interesami Ameryki. I widać na przykład w Europie, gdzie jest tak, że generalnie... Mało kto Ameryce chce teraz pomagać w wypadku tej wojny na Bliskim Wschodzie. I przekaz z Brukseli do, do Waszyngtonu jest taki, że no wy tam nie pomogliście z Ukrainą, no to teraz radźcie sobie sami, to jest wasz problem. I to będzie, to jest piękny przykład tego, że właśnie Ameryka traci pozycję lidera na wolnym świecie, ale też ci wszyscy geopolityczni wrogowie Ameryki zyskują na znaczeniu. Tak, bo na przykład z perspektywy tego, co się dzieje teraz na Bliskim Wschodzie, z punktu widzenia Takich krajów jak, jak nie wiem, kraje w Afryce, e, e, czy na przykład właśnie sam Iran, e, nagle Chiny stają się jeszcze bardziej poważnym, ważnym partnerem, e, bo no, Chiny nie robią takich rzeczy. E, podob, podobnie na przykład wydaje mi się, że, że w, w Indiach też... E, zwiększy się takie przekonanie, że nie można jednak trzymać się za blisko z Zachodem czy ze Stanami Zjednoczonymi i trzeba grać tę tą, tą rolę jego jeszcze kolejnego, innego, niezależnego gracza. Do tego dochodzą partnerzy w Ameryki w Azji południowo wschodniej, no ja, wspominaliśmy Japonię, Koreę, e, które zostały na lodzie i ja myślę, że tam też będzie taka refleksja, że no, na Ameryce nie można już po prostu polegać. Panie doktorze, wywołał Pan wątek chiński, no to może teraz słowo o wojnie celnej. Mija rok od ogłoszenia przez Donalda Trumpa wysokich ceł na produkty importowane przez Stany Zjednoczone, także z Chin. Część ekonomistów wtedy, w ten Liberation Day, uznała, że to prosta droga do gospodarczej katastrofy, do której chyba nie doszło jednak. Nie, ale też gwoli sprawiedliwości, dlatego że te cła koniec końców były dużo mniejsze niż to, co Trump początkowo zapowiadał, bo pamiętajmy, że na, w zależności od krajów mówiono o 20, 50, czasami nawet 100% ceł. Ostatecznie taka efektywna stawka procentowa tych, tych ceł to jest jakieś 15% mniej więcej w zależności od tego, jak, jak to policzyć. Więc ten efekt rzeczywiście po prostu był mniejszy niż się wszyscy spodziewali, ale po drugie też te cła wprowadzano, nie wprowadzano. Teraz wydaje się, że te cła w ogóle upadną, dlatego że no, zawetował je Sąd Najwyższy e, i nie wiadomo, czy administracja Trumpa ma pomysł na to, jak, jak te cła kontynuować. E, do katastrofy rzeczywiście nie doszło, ale jak przeglądałem dane, to się trochę tro niełatwo szacuje, ale taka, taka typowa ocena to jest to, że te cła doprowadziły do około jakiegoś e, mniej więcej jednego punktu procentowego więcej inflacji w samych Stanach Zjednoczonych i kosztowała amerykańską gospodarkę jakiś procent, może 2% PKB. Taki koszt na typowe amerykańskie gospodarstwo domowe w zależności od, od, od dochodów i od poziomu wydatków szacuje się na mniej więcej 1000 do dwóch tysięcy dolarów, co może znowuż nie wydaje się być bardzo wiele, ale też są takie efekty, że na przykład znowuż wracając do tego zaufania do Stanów Zjednoczonych, znowuż jest tak, że bardzo wiele krajów zaczęło się zastanawiać, czy no czy handlowanie ze Stanami Zjednoczonymi jest czymś bezpiecznym, czy nie należy przekierowywać swoich łańcuchów dostaw na inne kraje, na przykład, nie wiem, e, robiąc umowy handlowe z Chinami. Panie doktorze, tylko pytanie, czy powrót do świata niskich ceł jest w ogóle możliwy w tej sytuacji, jaką mamy, bo Chiny to jest kraj z ogromnymi nadwyżkami generowanymi przez tamtejszą gospodarkę, których Chiny nie są w stanie skonsumować u siebie na rynku wewnętrznym, więc tę nadwyżkę Eksportują, zalewają nią świat, doprowadzając do dezindustrializacji. Widzimy to chociażby podanych z niemieckiego rynku pracy, więc być może nie ma innej drogi, bo także w Niemczech słyszy się o tym, że być może polityka protekcjonistyczna jest potrzebna. Tak, i, i tutaj ja bym chciał podkreślić to, że Trump to jest taki ciekawy polityk w tym sensie, że jemu się czasami przypisuje to, że on jako pierwszy reaguje na pewne problemy. Ale tak naprawdę o tych problemach z dezyindustrializacją właśnie z, z tą chińską nadwyżką handlową mówi się od przynajmniej 10 lat, jeśli nie 15. I rzeczywiście myślę, że, że, że będzie coraz większa pokusa takich polityk protekcjonizmu. Tylko znowu. Taką politykę protekcjonizmu trzeba nakładać bardzo ostrożnie i też trzeba skupiać się na wielu różnych narzędziach. Na przykład, jeśli mówimy właśnie o, o, o chińskim przemyśle, to jednym z takich środków jest to, że od Chińczyków należy wymagać na przykład naszych europejskich standardów, jakości o, o środowisko, o, o jakość pracowników, znaczy o, o ochronę pracowników i tak dalej, i tak dalej, poza wysokimi cłami. A druga taka sprawa, kiedy te cła były nakładane. Ja na początku myślałem, że to, co Trump zrobi, to on spróbuje zrobić taki deal e, z resztą świata, że my wszyscy po prostu otoczymy Chiny takim kordonem sanitarnym, celnym, ale zostawimy tę strefę wolnego handlu pomiędzy nami e, i wręcz za to, że Wy się poświęcicie i, no bo dla, dla wielu krajów Chiny są ważnym partnerem handlowym w zamian za to, że Wy się poświęcicie i no, trochę ten handel z Chinami ukrócicie to my zrobimy sobie jakiś deal, na przykład niższe cła, albo jakieś inne umowy handlowe, albo jeszcze coś kompletnie innego, nie wiem, jakieś dostawy broni, cokolwiek takiego. Trump tego nie zrobił i, i to, czego ja się boję, to jest to, że taki jest ten problem z Chinami, ale administracja Trumpa niechcący doprowadziła do takiej fragmentaryzacji tego e, wolnego świata Zachodu e, i moim zdaniem ja się trochę obawiam tego, że my zaczniemy Tworzyć takie wyspy, trochę jak w latach 30., po, po, po wielkiej depresji, kiedy tak, wszystkie kraje nakładały na siebie cła i tak dalej. I to no, nie będzie dobre dla, dla, dla światowej gospodarki. Tak, no bo wiemy, czym ten protekcjonizm, także gospodarczy, w latach 30., później. Skutkował. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za ten komentarz dotyczący bieżącej sytuacji gospodarczej na świecie. Ekonomista dr Tomasz Makarewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także ekspert grupy Dobrobyt na pokolenia, był naszym gościem w Polskim Radzie 24. Dziękuję bardzo. Świat 24. A z nami ekspert ośrodka spraw azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego, dr Michał Zaremba. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. W Wietnamie bezprecedensowe decyzje. Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Wietnamu, TO Lam, został wybrany na prezydenta kraju. Ma łączyć obie funkcje. To zmiana i odejście od kolegialności władzy w Wietnamie, co odróżniało ten kraj chociażby od chińskiego systemu władzy. I do tego wątku wrócimy. Ale można początek słowo o samym przywódcy Wietnamu, teraz w podwójnej roli. Kim jest TO Lam? i jakiego on chce Wietnamu? To Lam jest obecnie chyba najsilniejszym przywódcą Wietnamu od, od dekad. Połączył teraz właśnie po, po wyborach do zgromadzenia narodowego Wietnamu stanowisko sekretarza generalnego partii i prezydenta, co wcześniej w Wietnamie się zdarzało, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, bo mieliśmy okres, kiedy prezydent Chiang Dai Kwang zmarł w 2018 roku. Wtedy przez trzy lata Nguyen Phu Chiang pełnił Funkcje, również szefa partii, jak i prezydenta, ale to były wyjątkowe sytuacje. Tutaj mamy jednoznaczny sygnał, że po prostu ta władza będzie skoncentrowana w rękach jednego silnego lidera. I tak można powiedzieć, że Tolam zaczął rosnąć w siłę w momencie, kiedy został ministrem bezpieczeństwa publicznego. On był odpowiedzialny za realiz realizowanie kampanii korupcyjnej w Wietnamie. Tutaj poprzedni sekretarz, sekretarz Ciom uznał, że. No no, trzeba ten problem rozwiązać, że to jest, że to jest problem, który dotyka partię w coraz większym stopniu i zagraża stabilności systemu, więc kampania już trwała od 2013 roku tak naprawdę, a Tolam był jej głównym wykonawcą, tak można powiedzieć. Zyskiwał właśnie wpływy też i na bazie tej kampanii antykorupcyjnej wielu polityków wietnamskich, którzy byli wymieniani jako potencjalni liderzy e partii, zostali odsunięci. Najpierw um, były premier i później prezydent Nguyen Suan Phúc. On został odsunięty, ponieważ w Wietnamie były takie dwie afery korupcyjne związane z lotami repatriacyjnymi w czasie COVID-u i produkcją testu na COVID, już nie, nie wchodząc w szczegóły, ale jakby on, jemu, on poniósł polityczną winę, zmuszono go do rezygnacji, to była taka wymuszona rezygnacja, ale to był bardzo też popularny i silny polityk w partii. Później mamy też dwie te rezygnacje, jego miejsce zajął Vo Van Thuong czyli on był prezydentem, który też po roku stracił, stracił urząd i też odsunięto w międzyczasie Wung Hue, czyli przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Wietnamu. Więc w czasie tej kampanii korupcyjnej mieliśmy tak, no, takie incydenty, sytuacje, może nie incydenty, dosyć, dosyć nietypowe, gdzie politycy z najwyższej półki zostali po prostu pozbawieni stanowisk. No i wydaje się, że to też, była, też był taki element gry Tolama, który później po odsunięciu, mięciu Vo e, został e, prezydentem, prezydentem Wietnamu. E, natomiast e, też mieliśmy niecodzienną sytuację, ponieważ w lipcu 2024 roku zmarł Nguyen Phu Cion. On, tak pojawiały się informacje o jego problemach e, zdrowotnych już dużo e, wcześniej. Zresztą on też wybrany był już po raz trzeci na sekretarza generalnego partii, co jest e, no, nietypowym zjawiskiem, bo e, przewidziane są dwie kadencje dla, e, dla szefa, e, szefa partii. Natomiast też sytuacja była wyjątkowa, bo nie było konsensusu co do ewentualnego następcy, stąd też właśnie Tolam pewnie wykorzystał tę sytuację. On przez moment łączył dwa stanowiska, bo to Tolam został następcą e, ciąga po jego śmierci, więc łączył przez moment dwa stanowiska i prezydenta, i e, sekretarza. Partii. Natomiast no, wtedy partia nie zgodziła się, aby połączył, łączył on te stanowiska aż do zjazdu, które miał miejsce na początku 2026 roku. Zrezygnował z prezydentury i Lung Kung, generał wojska, został, został prezydentem, prezydentem kraju. No i wtedy pojawiły się w Wietnamie takie, takie informacje, że Tolam, który tutaj zainicjował różnego rodzaju reformy, m.in. administracyjną, tak, czyli zlikwidowanie tych 63 prowincji na rzecz 30, czterech, również likwidacja kilku ministerstw i biurokracji, zwolnienie tam urzędników. samo zresztą likwidacja tych prowincji, czy łączenie prowincji spowodowało, że wielu urzędników już straciło straciło swoje stanowiska. No ale widać było, że ma, ma ambitne plany. No i w, już po zjeździe partii, kiedy został wybrany na, na sekretarza, ogłosił no, plan dziesięcioprocentowego wzrostu gospodarczego. Bardzo ambitny plan no bo Wietnam notował teraz ostatnio wzrost gospodarczy na poziomie 7-8%, a Tolam mówi o dwucyfrowym tak, wzroście gospodarczym, więc to są, to są ambitne, ambitne plany. I właśnie tutaj mówiąc o tym, jakim on jest człowiekiem, wiele osób podejrzewało na początku, że z racji, z racji z swoich kontaktów w Służbie Bezpieczeństwa, z racji swojego backgroundu, że tak powiem, no będzie on takim bardziej konserwatywnym politykiem, jednak okazało się, że ma również chęć na przeprowadzenie różnego rodzaju rodzaju reform w Wietnamie i naciska również na te, na rozwój, na, na rozwój gospodarczy kraju. Mówił ostatnio o stworzeniu takich um, liderów, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa prywatne, coś pewnie na wzór po, południowo-koreańskich Czeboli, tak się to często tutaj um, porównuje. Natomiast właśnie podejrzewano, że on będzie kontynuował tą linię Nguyen Chong, czyli poprzednika, natomiast okazało się, że ma takie zapędy reformatorskie. Natomiast jest oczywiście pytanie, jak dalej będzie wyglądała jego władza, bo um, no i był, jest to były minister bezpieczeństwa publicznego, e, który oczywiście zachował silne pływy, wpływy w tym ministerstwie, bo, e, bo jego, e, poprzedni, jego następca, tak, Kwang e, e, jest e, nie dość, że jego bliskim współpracownikiem, to pochodzi jeszcze też z tej samej e, prowincji, więc panowie są w bliskich, w bliskich relacjach. Tak? E, prowincja Hongnien, pochodzenia to Lama ma silną reprezentację e, w komitecie centralnym, tak partii i w ogóle w strukturach, w strukturach władzy. No i pytanie właśnie, jaką formę rządów wybierze. Tak? To, jest, to jest takie główne pytanie, czy będzie starał się przykręcić śrubę, tak jak byłoby to powiedzmy zgodne z linią Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Czy będzie, czy będzie to wyglądało nieco, nieco inaczej? No, kwestia pozostaje otwarta, zobaczymy w najbliższym czasie jak będą wyglądały jego rządy, jaki model władzy wybierze. Jak to połączenie funkcji prezydenta i sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Wietnamu zostało przyjęte. Jeżeli to przyzwyczajenie polityczne w Wietnamie jest trochę inne i ono polegało na tej kolegialności, no to to może budzić napięcia. Tak, ja, ja słyszałem takie plotki, bo oczywiście ciężko zorientować się, co tam w głębi tej partii się dzieje, ale pojawiły się takie plotki, że właśnie frakcja wojskowa z generałem Fan Phan, Phan nie była zadowolona z tych Pomysłów łączenia stanowisk, bo takie pomysły były dyskutowane wcześniej. No ale okazało się finalnie, że to Lam no, zyskał poparcie i w ramach partii, tak, czyli na zjeździe, na zjeździe partii i Zgromadzenia Narodowego Wietnamu bezproblemowo został wybrany bez żadnego praktycznie głosu sprzeciwu. Więc no, formalnie dopiął oczywiście swoje, swoje założenia, osiągnął zakładany, zakładany cel. No ale wątpliwości nadal się pojawiają. Tak? No bo pierwsza, pierwsza rzecz to oczywiście mamy skojarzenia z Chinami. Tak, I łączeniem stanowisk przez Xi Jinpinga. Ta centralizacja władzy jest silna i widoczna tak, przez przewodniczącego, przewodniczącego Xi. No i oczywiście tutaj od razu jest pytanie, jakim tutaj przywódcą będzie tolam. Czy to będą właśnie rządy silnej ręki, tak jak na przykład w Chinach. No i oczywiście tutaj jeśli takie rządy będą, no to po, po pojawia się pytanie o taką bardziej autorytarną formę rządu bez jakiejkolwiek kontroli wewnątrz, wewnątrz partyjnej nie, no i też wietnamski system tego kolektywnego przywództwa był skonstruowany w ten sposób, aby znaleźć równowagę między frakcjami. Więc w momencie, kiedy mamy takiego silnego przywódcę, no to automatycznie pozostałe frakcje, czy to regionalne, czy związane z różnymi resortami, czy z pomysłem na funkcjonowanie partii mogą być nieco słabsze, ich głos może być słabiej słyszalny. No to pytanie jest kolejne o reakcje tych, tych frakcji i ludzi z nimi związanych. No oczywiście są też pewnego, pewnego rodzaju plusy takiego, takiego rozwiązania, rad, że pewnie decyzje mogą być podejmowane szybciej, no bo mamy jedną osobę na takich dwóch kluczowych stanowiskach i pewnie ci funkcjonariusze, czy partyjni, czy rządowi, którzy dostali od to lama błogosławieństwo będą chronieni jakimś parasolem, będą mogli podejmować te decyzje szybciej, aby sprostać temu celowi i tym wyzwaniom. Pojawi również takim plusem wydaje się jest na takim, płaszczyźnie, takim na płaszczyźnie dyplomatycznej nie będzie problemu kto ma reprezentować Wietnam na różnego rodzaju wizy no bo zawsze było takie pytanie, czy jak przyjeżdża prezydent na przykład, nie wiem, Francji czy Stanów Zjednoczonych, kto ma go przyjąć, tak? Czy osoba numer jeden w państwie, sekretarz partii, czy prezydent, prezydent kraju? I początkowo na przykład jak w Stanach z Stanami Zjednoczonymi podpisywano strategiczne jeszcze wszechstronne partnerstwo w 2013 roku, no to był obecny w Stanach prezydent Wietnamu, a jak w Wietnam odwiedził Joe Biden w 2023 roku, to witał, witał go właśnie już sekretarz komunistycznej partii Wietnamu, mówię Pucią, ale właśnie to też dzięki połączeniu stanowisk można uniknąć takich problemów powiedzmy protokularnych. Tak? No i oczywiście też dwie administracje wtedy były. Jedna pracująca na rzecz polityki zagranicznej sekretarza, druga na rzecz prezydenta. Teraz oczywiście można to po prostu połączyć. Także są pewne obawy, ale też są pewne, pewne plusy wynikające z tego połączenia stanowisk. Wydaje mi się, że największa obawa dotyczy właśnie tego em, em, tych potencjalnych, potencjalnej właśnie koncentracji władzy i utraty wpływu przez inne, przez inne frakcje, czy skrzydła w partii. Największym plusem może być ta właśnie szybkość podejmowania decyzji przez takiego silnego lidera. W ostatnich dniach tolam odwiedził Chiny, spotkał się z Xi Jinpingiem, jednocześnie zadeklarował głębokie zbliżenie z państwem środka, Panie doktorze, skąd ta decyzja? Co dzięki temu przywódca Wietnamu chce uzyskać? Wydaje mi się, że to jest już naturalna konsekwencja wcześniejszych wydarzeń, bo zaobserwować można tak, takie, no powiedzmy, polepszające się relacje z Chinami już w czasie, kiedy Nguyen Fucią był sekretarzem, sekretarzem partii, czyli w sumie od 2011 roku, a tak naprawdę od 2016 roku, kiedy, kiedy usunął swojego przeciwnika, Nguyen Tan Zunga, premiera Wietnamu i wprowadził również te koncepcję bambusowej dyplomacji szeroko i tak dalej. Natomiast właśnie te, te relacje z Chinami były dużo, dużo lepsze już, już wcześniej, chociaż tak naprawdę partia, komunistyczna partia Wietnamu zawsze na tym poziomie partyjnym utrzymywała poprawne relacje z partnerem chińskim. Inaczej to się ma, jeśli chodzi o reakcję społeczeństwa wietnamskiego, jeśli, jeśli chodzi o postrzeganie Chińczyków, ale na poziomie międzypartyjnym te relacje zawsze były, może, może nie zawsze, ale ostatnio były, ostatnio były naprawdę, naprawdę dobre. Sam sekretarz Ciom jeszcze właśnie pierwszym liderem, który odwiedził Xi Jinpinga w momencie, kiedy on został wybrany na trzecią, trzecią kadencję, kiedy zniesiono limit kadencji, to był pierwszy polityk, który odwiedził wtedy Chiny, to też coś znaczy. A później mieliśmy serię wizyt, bo po wizycie Bidena z 2030, 2023 roku sierpnia w grudniu był Xi Jinping. W momencie, kiedy, kiedy zmarł sekretarz Xiom i władzę przejął tolam, to również tolam udał się w pierwszym rzędzie do, do Pekinu. W kwietniu 2025 roku mieliśmy rewizytę Xi Jinpinga, więc można było się spodziewać, że po zjeździe partii, po połączeniu tych stanowisk tolam Również Chiny odwiedzi. No i pytanie, pytanie, dlaczego tak wzmacniają się te relacje między Wietnamem a Chinami? Na pewno tutaj też pewną rolę odgrywają Stany Zjednoczone, bo ostatnio Amerykanie, no powiedzmy, tracą w wpływy, wydaje mi się, w całym, w całym regionie Azji Południowo-Wschodniej. Południowo Razem mieliśmy problem CEU, które też zostały nałożone na Wietnam. Co prawda, Wietnamczycy, wietnamska delegacja z ministrem zjednoczenia, na czele, no, negocjowała i wynegocjowała mniejsze stawki, mniejsze stawki celne, no ale mimo wszystko był to sygnał ze strony, ze, ze strony Amerykanów, że już tak łatwo nie będzie jak, jak wcześniej, chociaż tak naprawdę to dużo tych kwestii problemów gospodarczych pojawiało się dużo wcześniej, bo i Amerykanie tutaj mieli zarzuty do Wietnamczyków, że pozwalają na reeksport chińskich produktów i tak dalej, więc to też nie jest tak, że to wszystko było nieuzasadnione, no ale ta pozycja Amerykanów jako takiego wiarygodnego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 bo też zawsze obserwują to, co się działo chociażby na Ukrainie, w Gruzji i tak dalej, czy sięgają również do tych wydarzeń końca zimnej wojny w Polsce i transformacji ustrojowej później. Natomiast, natomiast no tutaj pojawiło się pytanie właśnie o legitymizację i siłę samej partii. No i tutaj Chiny się wydają takim partnerem, które mogą zagwarantować właśnie Wietnamowi wspomóc, jeśli chodzi o różnego rodzaju rozwiązania i tak dalej, utrzymanie władzy w partii. Stąd też pewnie przejście na ten model skoncentrowany. Przywództwa. Czy to oznacza także dokręcanie śruby, jeżeli chodzi o społeczeństwo wietnamskie? No tutaj pytanie jest otwarte, bo jedna, jedna, jedna rzecz, że oczywiście mamy Tolama, czyli ministra, dawnego ministra bezpieczeństwa publicznego. Lung Tan Kuan, który jest teraz jego następcą. No prawdopodobnie będzie z nim ściśle współpracował, więc to, co powie Tolam, to raczej będzie wykonane, chyba że tam jego następca będzie starał się zyskać większą autonomię ale póki co raczej, raczej nie sądzę. Ja słyszałem takie też informacje, że wietnamczycy planują coś, wietnamskie władze planują coś na wzór tego chińskiego rozwiązania social credit systems, czyli, czyli to też by wiązało się pewnie z rosnącą kontrolą obywateli Wietnamu. No ale pytanie, czy na obecną chwilę mają takie, takie zaplecze technologiczne, aby taką reformę, takie zmiany na, szer na szeroką skalę wprowadzić. Tak? Więc z jednej strony z jednej strony są obawy, że faktycznie może to oznaczać takie dokręcenie, dokręcenia śruby, ale z drugiej strony też i tolam pokazał, że, znaczy wcześniej postrzegano go jako tego polityka bardziej konserwatywnego, a jednocześnie się okazał reformatorem, więc sprawa, sprawa jest otwarta, ale wydaje mi się, że raczej patrząc na tą rosnącą współpracę Wietnamu z Chinami, to spodziewałbym się raczej pójścia w ten model nieco bardziej powiedzmy ten autorytarny, tak, tak, tak to nazwijmy, czyli to przykręcanie śruby, a nie jakąkolwiek liberalizację czy współpraca zacieśniana współpraca z Chinami jest dla Wietnamu także pewnym zagrożeniem pod względem gospodarczym czy ta ekspansywna potęga gospodarcza Chin może gdzieś przygnieść Wietnam? Zawsze jest takie zagrożenie, chociażby jak spojrzymy na strukturę handlu, no to Chińczycy są partnerem handlowym numer jeden dla Wietnamu. To jest największy importer, więc no największa ilość produktów wędruje do Wietnamu właśnie z, z Chin. Tak? To, jest, to jest pierwsza rzecz. Druga, Wietnamczycy często właśnie nie decydowali się na takie, nie wyrażali zgody na inwestycje chińskie w takich bardzo kluczowych obszarach. Tak? Ta infrastruktura krytyczna, ważna dla Wietnamczyków. Często te inwestycje odbywały się z udziałem innych podmiotów, nie, nie chińskich. Ale teraz właśnie mówi się tutaj o chociażby budowie kolei z, z Chin tak, do, do Wietnamu, która ma zwiększyć, to polepszyć, to connectivity między Wietnamem a, Wietnamem a Chinami. To jest no, duży projekt warty chyba tam 67 miliardów dolarów. Ma on połączyć właśnie tutaj te rejony graniczne Wietnamu, z, Wietnamu i Chin z takim miastami jak Hanoi czy, czy Haifong, więc no widać, że tutaj ta współpraca z Chinami, w, jeśli chodzi o infrastrukturę, prawdopodobnie będzie się rozwijała, ale też podczas tej wizyty tolama zresztą sam, sam tolam też podróżował właśnie koleją chińską, tak, więc miał okazję zobaczyć jak to wygląda. Tutaj partnerzy chińscy pokazywali mu również różnego rodzaju nowinki techniczne, jak takie okulary, tak stworzone na, w oparciu o sztuczną inteligencję, więc właśnie tutaj o tych obszarach też rozmawiano, czyli sztuczna inteligencja i półprzewodniki. No i wydaje się, że właśnie Chińczycy no, zaczynają być dla Wietnamczyków jeszcze ważniejszym partnerem aniżeli miało to miejsce wcześniej. No ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że Wietnam też w jakiś sposób zawsze te Chiny starał się z, zbalansować. Więc no pytanie... No to właśnie teraz jeśli... pytanie o Stany Zjednoczone. Czy to, że Chin, Wietnam zbliża się, mamy to, obserwujemy to zbliżenie Wietnamsko-chińskie to oznacza to, że Wietnam odwraca się od Stanów Zjednoczonych? Na pewno by nie chciał, tak? No bo utrata takiego partnera, który może tutaj balansować się Chiny, byłaby problematyczna. Pamiętajmy, że oczywiście na razie mamy tutaj Donalda Trumpa, który skupił się znowu na Bliskim Wschodzie, czy w pewnym sensie też w pewnym, w pewnym stopniu na Ameryce Łacińskiej. No ale pytanie, kto będzie prezydentem w następnej kadencji, jak ta polityka Stanów Zjednoczonych będzie, będzie wyglądała, tak? Więc jakby sprawa jest otwarta, Wietnamczycy absolutnie wydaje mi się, że nie przekreślają tutaj w żadnym stopniu współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Zresztą no, widać było, że bardzo, no też, też nie mogą tak naprawdę, no bo z kolei Stany Zjednoczone są partnerem numer jeden, jeśli chodzi o eksport, tak, więc to też, też, też jest ważna, ważna rzecz. Rozmawiano również w czasie jeszcze pre wizyty prezydenta Bidena o różnego rodzaju inwestycjach, właśnie również w, w półprzewodniki i tak dalej, w te już sektory bardziej technologicznie rozwinięte, więc wydaje mi się, że na pewno też będą chcieli przy przyciągać nadal Stany, Stany Zjednoczone. No ale właśnie tutaj no, pojawiają się pewne problemy, jak chociażby no, tutaj skupienie się w, przez Amerykanów na Bliskim, na Bliskim Wschodzie, tak no co też właśnie Wietnam bardzo odczuł, bo te ceny benzyny w kraju znacznie wzrosły. Ale też tutaj, też tutaj widać było, że ta bambusowa dyplomacja Wietnamu je, odgrywa pewną rolę, bo Wietnamczycy od razu użyli swoich kontaktów i jeździli masowo do różnych krajów. Byli w Japonii, ale też na przykład w Katarze, w Angolii, w Algierii rozmawiali o potencjalnym zabezpieczeniu tutaj surowcowym. tak W przyszłości gdybym miał miejsce jeszcze raz taki, taki kryzys. No i oczywiście też rozmowy z Rosją o budowie, na temat budowy elektrowni atomowej. To też z marca tego roku wrócono do pomysłu, który, który tam wcześniej jeszcze z 10 lat temu padał. Także ta sama słabsze zaangażowanie Amerykanów w regionie Azji i Pacyfiku, będzie powodowało to, że po prostu Wietnam będzie szukał balansowania gdzie indziej, czy to z Rosją, tak? czy to na bazie współpracy z Rosją. Mieliśmy również podniesienie partnerstwa do wszechstronnego, kompleksowego, strategicznego partnerstwa z Unią Europejską, czyli też tutaj Wietnamczycy chcieliby wciągnąć bardziej Unię we współpracę. Także no zobaczymy też, co będzie, jak będzie wyglądała polityka Stanów Zjednoczonych w, w najbliższym okresie, no ale na pewno no już te niektóre umowy, jeśli chodzi o e, półprzewodniki, budowę fabryk, e, przenoszenie produkcji, nawet też z, e, z Chin, tak? No tutaj nadal to pewnie będzie istotnym elementem rozmów e, wietnamsko-amerykańskich. No i sam fakt, że chociażby tutaj tak symbolicznie, no ale jednak Donald Trump zaprasza e, Tolama do tej Rady Pokoju słynnej, tak? Pytanie, jaką teraz ona rolę odgrywa, no ale ch chociażby symbolicznie, no to miało, miało znaczenie, że gdzieś tam Wietna, ten Wietnam jest widoczny. Ale myślę, że to jest już e, taka już polityka Stanów Zjednoczonych wobec całego regionu, nie samego Wietnamu. Wietnamu, gdzie widać również, że dużo stracili Amerykanie popierając Izrael na Bliskim Wschodzie, chociażby tutaj w oczach tych krajów muzułmańskich, jak Indonezja, Malezja chociażby. No ale to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Azji Południowo-Wschodniej widać, że powoli, powoli, powoli maleje. Panie doktorze, to jeszcze na koniec zapytam, bo te dane są naprawdę imponujące. W czym tkwi sukces gospodarczy Wietnamu? Bo to jest połączenie komunizmu i gospodarki rynkowej. No i powiedziałem o tych wskaźnikach w ubiegłym roku wzrost PKB około 8%. W tym roku to ma być 10%. Tak, no to jest ambitny cel. Zobaczymy, czy on zostanie zrealizowany, bo już na początku no, niemałe problemy spotkały Wietnam, bo, e, które wywołał ten, ten konflikt na Bliskim, na Bliskim Wschodzie. E, no ale faktycznie, że nawet po tym pierwszym kwartale te wskaźniki e, pokazują, że ten wzrost gospodarczy też, też nie będzie mały. Ciężko spekulować, jak, jak, czy to będzie właśnie 8%, czy być może dobiją Wietnamczycy do poziomu 10%.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 Wydaje się, że też polityka zagraniczna tutaj odgrywa odkrywa rolę, bo Wietnam jest bardzo delikatny, jeśli chodzi o wszystkie posunięcia na arenie międzynarodowej jest Zawsze dwa razy się zastanowi, zanim podejmie jakąś decyzję. Chociażby było widać tutaj w krytyce, w braku krytyki w zasadzie Rosji. Z jednej strony Rosja nie była skrytykowana za, przez Wietnam za wojnę w Ukrainie. Z drugiej strony też były komunikaty, że popieramy suwerenność Ukrainy, bo też przeszliśmy ciężkie momenty w swojej historii. Także te komunikaty też są bardzo balansowane przez Wietnam, tak żeby jednej i drugiej stronie nie zaszkodzić. Chociaż początkowo właśnie tutaj po agresji Rosji zostały przełożone wizyty, Ameryka, przełożona wizyty amerykańskiego prezydenta, ale finalnie do niej doszło. Także widać, że Wietnamczycy tak naprawdę nie stracili tutaj żadnego, żadnego partnera, nie stracili w oczach na przykład państw zachodnich, bo i Francja i Wielka Brytania coraz chętnie się też angażują, chociażby też te dwa kraje mają podpisane czy podniesione poziom relacji do, poziom, do tego wszechstronnego, strategicznego partnerstwa. Także też współpraca, to granie na wielu fortepianach Wietnamowi póki co się udaje. Zobaczymy, zobaczymy na ile, ale faktycznie ta polityka zagraniczna jest umiejętnie, umiejętnie prowadzona i Wietnam stara się z każdym partnerem rozmawiając, no, wyciągnąć jak najwięcej, tak? Czyli tutaj nie ma już to, że na przykład mamy problem Morza Południowo Południowochińskiego z Chinami, to jest jedna rzecz. To jest powiedzmy tak trochę odcięte od takich głównych relacji. O tym rozmawiamy osobno, a o współpracy osobno, więc wykorzystujemy te płaszczyzny, które mogą naszą współpracę wzmocnić podobnie z innymi, innymi krajami. Także w polityce zagranicznej pragmatyzm na pewno też odgrywa istotną rolę, jeśli chodzi o ten wzrost Wietnamu jako takiego potencjalnego partnera współpracy dla innych, innych państw z regionu i spoza regionu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ekspert Ośrodka Spraw Azjatyckich, dr Michał Zaremba był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Świat 24 Ich